Serdecznie witamy dzisiaj we wtorek, zawsze we wtorek, no zazwyczaj we wtorek podcast, nie tylko dla rów się okazuje. I dzisiaj króciutki podcast 10 minutowy, bo do pracy chodzę pół godziny w tą stronę i z powrotem, ale dzisiaj w jednej trzeciej drogi, w zasadzie w dwóch trzeci drogi jestem bliżej domu niż pracy. Wracam z pracy jest prawie w pół do ósmej nagrywam podcast. Nagrywam podcast z mostu. Most to jest takie coś, co albo dzieli, albo łączy. W zasadzie nie wiadomo tak na chłopski rozum, czy most dzieli, czy łączy. Zazwyczaj buduje się po to mosty, żeby coś połączyć, ale ale różnie bywa. On może też dzielić. Więc dzisiaj trochę o dzieleniu, o podzieleniu. Dzisiaj podcast zaczynany z najnowszego mostu w Dublinie. Most się nazywa chyba... Um, James Joyce, czyli taki... Nie, James Joyce, to jest tamtej strony. To jest most... Zaraz wam powiem, koło, koło przechodził koło takiej tabliczki znamionowej. W każdym razie most jest zbudowany w Holandii. Wygląda tak jak irlandzka harfa. Dopóki Holendrzy nad nim sprawowali władzę, wszystko było ok. Jak przypłynął do Irlandii, Irlandczycy zaczęli się nim tutaj zabawiać. Wylali asfalt, wylali hamski beton na chodnik, zamiast zrobić go ładnie. Nieważne, nie będę się, e, nie będę się w to już... E, w Wdrażał, że tak powiem Dzisiaj podcast dzielący Czyli jak już wspomniałem most Właśnie, most Jak już wspomniałem na początku most Albo dzieli, albo Albo łączy I tak samo dzisiaj a propos wyborów W niedzielę miałem przyjemność być Członkiem Komisji Wyborczej Na szczęście nie w komisji Przemka Szczepaniuka, Który także jest podcasterem A propos zrobił bardzo fajny podcast Brak sygnału, nowy, taki na żywca Polecam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tak zwany podcast, nie na temat. A dlaczego nie byłem w przemkach komisji specjalnie? Nie specjalnie, tak wyszło. Ale przemek jakiś kuchy jako przewodniczący tam puścił. No i musiał zostać podobno do 6 rano, słyszałem. Do 6 rano, nawet w ogóle nie chcieli wychodzić z komisji, bo stwierdzili, że oni zostaną i w ogóle do drugiej tury. bo Wtedy by było łatwiej. W każdym razie, w każdym razie my wszystko ładnie zrobiliśmy. Emilia, nasza przewodnicząca, zastępca przewodniczącej wszystko ładnie zrobiła, napisała i Aneta, która była przewodniczącą, też wszystko tam elegancko popisała. W każdym razie popisaliśmy się w komisji jako piersi. W zasadzie chyba skończyliśmy. No nieważne, nieważne kto kończy, ważne kto zaczyna albo odwrotnie. Most, wybory. Trzecią rzeczą będzie polityka, czyli właśnie polityka to jest rzecz, która albo łączy... Albo dzieli ludzi, tak samo jak most. W zasadzie nie wiadomo. W naszym wypadku wybory na prezydenta. 10 kandydatów plus 11 Wincenty Pstrowski. To już dowiecie się u przemka w podcaście. Polecam jeszcze raz braksygnau.pl i dlaczego tak się stało. E, Wincenty Pstrowski, 11 kandydat. E, no i. Tu radio. Przepraszam. Tu podcast. Nie hmm. tylko dla orów. Z zielonej Irlandii. No i co chciałem powiedzieć? Aha, jedenasty kandydat, no nieważne, dziesięciu kandydatów, z czego w zasadzie dwóch było gruborybskich, a trzeci był Napieralski, a czwarty był Korwin-Mikkowski. No ale wybory właśnie. Czy w tych wyborach było jak wybierać, czy było, może inaczej powiem, czy było pomiędzy kim wybierać? Czy wybór był e, dobry, czy można było po prostu... Czy można było po prostu dokonać trafnego wyboru. Nie wiem. Ja mówiąc szczerze, nie głosowałem w tych wyborach. Julia mi powiedziała, którą tutaj pozdrawiam. Jeśli nie głosowałem, to głosowałem na tego, który miał więcej głosów. No ale w wyborach za dwa tygodnie jednak będę głosował. Ale będę głosował przeciw. Nie będę głosował za kimś, tylko przeciw. Myślę, że taka forma wyboru też może być. Głosowanie przeciw komuś. Um. I tak to wygląda. Ludzie po prostu według mnie nie mieli większego wyboru. Zresztą nie wiem, większość z Was, drodzy złacze, mają już po 20, 30, czasami 40 lat, to wiedzą, że życie jest pasmem niekończących się wyborów. Każdego dnia musimy coś wybierać. Każdego dnia musimy dokonywać tych wyborów i każdego dnia musimy jakoś z tym wszystkim się zmagać. Podjąć decyzję taką, podjąć decyzję inną. Um, wszystko jest obwarowane jakimiś konsekwencjami, czasami dobrymi, czasami złymi. Um. Oj, słychać głośno jakaś impreza u mnie na balkonie niedaleko. Koło mnie jest wielka hala widowiskowo-sportowa. Irlandczycy na trzeźwo, na żaden koncert nie idą. Cokolwiek daje piwo, to oni to oblegają. I dzisiaj jest jakaś chyba męska impreza, bo widzę pełno facetów. Eee, I tak to wygląda. Eee, wracam do wyborów. 5 minut 14 sekund. Wracam do wyborów, czyli życie jest pełne wyborów. Ja pamiętam moje pierwsze wybory, wiadomo, może to była podstawówka, chociaż mama, mama chyba wybrała podstawówkę za mnie, bo była najbliżej mieszkania, gdzie mieszkaliśmy. Potem liceum, chyba też nie do końca. Nie do końca to jakby tak sam wybrałem, bo powiem Wam króciutką historię, jak to chciałem być lekarzem, bo moja mama zawsze chciała być lekarzem. Moja mama zawsze chciała być, żebym ja był lekarzem. No i ja postanowiłem, że będę lekarzem. Poszedłem zapisać się do szkoły lekarskiej na Szamarzewskiego w Poznaniu. Złożyłem papiery, spytałem się, czy są jakieś dziewczyny, jakieś chłopaki. No pani powiedziała, że jest dopiero drugim chłopakiem. Na jakichś dwóch, trzech tygodniach przyszły papiery że pan się zarejestrował, no ale mama tak spojrzała na mnie. Synu, co to jest? No ja mówię, no z papiery, żeby być, zarejestrowałem się do szkoły lekarskiej, po, zaraz po podstawówce. No okazało się, że w mojej głupocie, która czasami do dzisiaj się dość mocno objawia, zarejestrowałem się do studium pielęgniarskiego. No bo myślałem, że jak w białych fartuchach chodzą, no to tam, tam, tam też na lekarza yy, można, ale no okazało się, że nic z tego. Zdałem egzaminy do liceum czwartego w Poznaniu, no i, no i to był chyba jeden z takich pierwszych konkretnych wyborów świadomych, jakby tak można powiedzieć, bo, bo te egzaminy jakoś tam trzeba było zdać. Potem, wiadomo, co rok sprawdziany, co rok różne inne, różne inne zdawania do następnej klasy, to kolejne wybory. Ale pamiętam, takie wybory polityczne pierwszy raz to ominęły mnie, bo bardzo, bardzo chciałem w wieku 18 lat głosować. A jeśli słuchacze mają powyżej 30 lat albo 35, dokładnie wiedzą, że pierwsze wolne polskie wybory były 4 czerwca 1989 roku. No i te wybory dość hucznie obchodziliśmy, jakby w Polsce. Pamiętam nasza wychowawczyni wtedy to była yy, yy, jakaś kopara jedzie irlandzka. To była, jej wujek, jej wujek był konstruktorem pojazdu, który jeździł po Księżycu. O, tak Wam powiem. Ona była bardzo tak prosolidarnościowa i my jakby mieliśmy też jakąś taką małą komórkę w klasie. To była chyba czwarta licealna wtedy. I pamiętam, że mieliśmy małą komórkę solidarnościową. Ale pamiętam, że jak kończyłem, jak kończyłem moje 18 urodziny, to był, jak już dokładnie wiecie, 17 czerwca, a wybory były 4 czerwca i bardzo, bardzo byłem zły. Może nie ma mamy, nie na siebie, ale jakoś tak ogólnie na to, że, że dwa tygodnie wcześniej niż, niż mogłem odbyły się te wybory i nie mogłem głosować. Pamiętam, że wtedy wybory na senatora było 99 senatorów opozycyjnych, tylko jeden senator z dawnego bloku partyjnego. No ale pamiętam, że to był pierwszy taki wybór, który który, który jakby świadomie mnie ominął i tak to nie niestety się stało, a potem już wiadomo. Dalszy, dalszy ciąg liceum, studia, dziewczyny, jedna, druga, trzecia, no te sprawy, y, wyboru na razie nie mam w kwestii jakby macierzyńskiej, no bo wiadomo, że, że większość podcasterów już rodzicami jest i dzieci, i córki, i żony, i synowie, a u mnie to jeszcze dalej nic, nie wiem, po prostu. Chyba interes po prostu nie działa i jakbyście mieli, jakieś, jakbyście mieli jakieś lekarstwa, żeby coś zrobić z interesem, to opiszcie. I będziemy się żegnać w dzisiejszym podcaście krótkim 10-minutowym. I jeszcze jedna rzecz, wasz wybór, jeśli chcecie... Jeśli chcecie mieć swój udział w magazynie Podcastofon, który ukaże się prawdopodobnie na początku lipca, to jest pierwszy polski magazyn prawdziwego podcastera, zapraszam do pisania, zapraszam do nasycania materiałów. Nie musi to być super, jeśli macie ochotę, jeśli macie drych do pisania albo nawet do rysowania, do robienia komiksów, zapraszam pisać na adres podcastu Nie Tylko Dla orów I, i tam możecie nadsyłać swoje materiały. Zatem dziękuję za 10 minut o wyborach, tak po prostu. O wszystkim. Dziękuję.